2021, to dokładnie numer audycji, której właśnie w tej chwili słuchacie, a to jest podcast Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek. Dziś będzie filmowo, a dokładnie skarowo oraz muzycznie. Zapraszam do słuchania. Miniony weekend odbyła się gala rozdania tegorocznych nagród firmowych Oscary 2014. U nas był to, była to gorąca noc Oscarowa, a w Stanach Zjednoczonych oczywiście był to gorący wieczór Oscarowy. Czerwony dywan, wielkie gwiazdy na nim, a oczywiście relacje z tego wielkiego wydarzenia filmowego przygotował specjalnie dla dziewiątki Adam, który nadesłał materiał prosto z Hollywood. Adama usłyszymy za dokładnie 6 minut i 4 sekundy, ponieważ przed nami utwór. Muzyczny. Celestial Underground Power New to utwór oczywiście z serwisu muzykalnej na licencji Creative Commons. Słyszymy go już w tej chwili. Zapraszamy. Cleans off Your miscreations have led our minds astray, one foot on solid ground and one foot in Z zapowiedzią sprzed z chwili, właśnie teraz materiał Adama z rozdania tegorocznych nagród filmowych Oscary 2014. Witam Państwa bardzo serdecznie. W końcu dotarłem Stany Zjednoczone, Hollywood, Kalifornia. Tak obliczyłem, że odległość między Lubinem a Hollywood to w przeliczeniu około 17 tysięcy kilometrów. Otóż, jeżeli chodzi o całą ceremonię Oscaru, bo po to tutaj e, przyjechałem, przypłynąłem, przybyłem, e, cała ta ceremonia była skrupulatnie przygotowywana. Dzień wcześniej padał tutaj Deszcz dość mocno, ale odpowiednie zadaszenie pozwoliły ustrzec organizatorów od wszelkich problemów. E, na czas ceremonii zablokowano ulicę zaraz obok Hard Rock e, Cafe, to jest taka znana restauracja obok e, Dolby Theater, ona sąsiaduje z Dolby Teater, e, przy, przy skrzyżowaniu e, z North Orange Drive. E, nie było możliwości wejść nawet na ten deptak obok teatru e, scena zabudowana specjalnie dla fanów, nielicznych fanów obok czerwonego dywanu e, była o, właśnie ta scena odseperowana tak, e, od strefy wywiadów oraz miejsc, gdzie przyjeżdżali celebryci, aktorzy i twórcy limuzynami czy nowoczesnymi Chevroletami od strony Highland Avenue. Na samą ceremonię bez zaproszenia człowiek się po prostu nie dostanie. No i w środku każde miejsce było przyporządkowane do danej osoby. Czyli dany aktor, reżyser, scenarzysta czy osoba odpowiedzialna za technikę w filmie całą ceremonię emitowała, transmitowała amerykańska telewizja ABC. Dla przykładów w Niemczech był to Pro 7, a w Polsce Canal Plus. Natomiast e, z ciekawostek Rosjanie w ostatniej chwili wycofali się z transmisji Oscarów. E, rosyjska jedynka. E, całą ceremonię sprawnie poprowadziła amerykańska showmanka Ellen DeGeneres. E, Mogę tak szczerze powiedzieć, że wyszło jej to bardzo sprawnie. Siedem lat temu robiła to po raz pierwszy. Jej dowcipy były przemyślane i trafiające do szerokiej publiki, która zasiadała w Dolby teatr. Pierwszy raz na gali Ellen na żywo tweetowała przez swojego smartfona. Teraz te tweetowanie, e lajkowanie na Facebooku stało się tak bardzo popularne, że postanowiła na żywo tweetować. A SweetFocia, która zrobiła sobie z aktorami miała taką popularność, że przez krótki czas zablokował się serwery Twittera. W pewnym momencie Ellen zasugerowała, że jest głodna. No i się zapytała, no to zamówimy sobie pizzę, po czym zjawił się chłopak z Big Mama's and Papa's Pizzeria z trzema pizzami, a aktorzy i reżyserzy dzielili się kawałkami pizzy na plastikowych talerzykach. E, Kevin Spacey e, rozdawał Pizzę pomagał mu brat Pete. E, udało mi się znaleźć e, tę pizzerię. Okazuje się, że mają oni sieć restauracji na wschodnim właśnie wybrzeżu. Ta akurat była oddalona o około 5 km od Dolby Theatre, a chłopak od pizzy ma na imię Ronald. Przejdźmy jednak do samych Oscarów. E, z ciekawostek jeszcze dodam, że sam teatr, w którym odbywała się ceremonia, wcześniej nazywał się Kodak Theater, ale firma Eastman Kodak splajtowała w 2012 roku. Obecnym właścicielem jest Dolby Laboratories Incorporated, a założyciel tej firmy Ray Dolby zmarł 12 września 2013 roku, czyli tak dość niedawno. Był to właśnie twórca systemu dźwięku przestrzennego Dolby Digital. Jeżeli chodzi o filmy, które na tegorocznej gali wygrywały, to powiem szczerze, że większych niespodzianek nie było. Wielkimi przegranymi są filmy American Hustle, 0 Oscarów na 10 nominacji, oraz Wilk z Wall Street, również żadna satuetka na 5 nominacji. Galę z największą ilością zdobytych satuetek zdominował film Grawitacja. Dostał aż 7 z 10 możliwych do zdobycia Oscarów. Co ciekawe, nawet w kategorii zdjęcia, a przecież film w większości był tworzony komputerowo. Proces z Stawania grawitacji trwał około 5 lat A to ze względu na nową technologię dźwiękową Która dopiero co wchodziła do kin Film polecam obejrzeć w kinie w 3D W Lubinie w najbliższą I jedyną okazją jest następny piątek w CKMuzie. A jeżeli chodzi o samą technologię, prawdopodobnie w Katowicach jest takie najbliższe kino, w którym można ten udziękowienie w takim najlepszym formacie usłyszeć. Po 300 statuetki zdobyły film zniewolone 12 Years a Slave, w tym ta najważniejsza za najlepszy film oraz witaj w klubie, gdzie docenili e, głównych takich e, e, aktorów pierwszoplanowych i drugoplanowych. Wielką wygraną została młoda Lupita Nyong'o za drugoplanową rolę w filmie Zniewolony. Warto zaznaczyć, że to jej dopiero drugi film a tak naprawdę w 2013 i yy, pierwszy teraz yy, tak naprawdę będzie wchodził na ekrany jej następny, drugi film w karierze, a zdeklasowała zde zde takie gwiazdy jak Julia Roberts czy Jennifer Lawrence podsumowując, Oscary lepsze niż rok temu, chociaż zabrakło mi już od kilku lat tych yy, wideo forszpanów parodujących główne filmy, jak to było za czasów Bilego Krystala no możliwe, że to przez to, iż większość filmów była na faktach lub częściowych faktach. Bardzo zadowoliła mnie obecność mojego ulubionego komediowego aktora z lat 90 Jima Carrea, który zapowiadając bohaterów z bajek, jako że bohaterstwo było motywem przewodnim całej gali, przerównywał animację do LSD i naśmiewał się z otwórcy głównej roli w filmie Nebraska 77-letniego Brusa Derna. Oscary Oscarami, także ale trzeba wracać do rzeczywistości. Do usłyszenia wszystkim. Z Hollywood, Los Angeles, Kalifornii relacjonował dla Państwa Adam. Adamowi oczywiście dziękujemy za przygotowanie tego materiału filmowego tym razem, chociaż radiowego. Film w radiu, oczywiście w wydaniu dziewiątki, jak najbardziej możliwe. The Romantic Era Rocket posłuchajmy i za chwilę wracamy. Słuchacie cały czas podcastowej dziewiątki prosto z Lubina. Soft Cinderella, caught in a rabbit's hole Alice, the princess that I know, I'm lost in your wonderland Those blue eyes, you mean to the night You midnights only light, I can't feel my hair Suddenly time is gone, your lips have reached my new mom A flight through the universe, this cannot be true You got my heart on a racket So and though I should have known you changed for my place. filmowa, udaliśmy się do świata filmu. Jak już wcześniej wspominałem, chociaż dziewiątka to podcast, a podcast ma więcej wspólnego z radiem niż z filmem, chociaż dziewiątka ma z filmem dużo wspólnego, chociażby świadczą o tym magazyny filmowe. O czym będziecie mogli usłyszeć już wkrótce, w dziewiątce, bo również takie pytania padają? Będziecie mogli usłyszeć właśnie o radiofonii, o przyszłości radiofonii w Polsce i na świecie, nie tylko o radiofonii cyfrowej. O radiofonii cyfrowej mieliśmy niedawno audycję również w magazynie z cyklu o nauce i technice do potęgi 9. Ten magazyn już wkrótce, mam nadzieję, że za dwa tygodnie, a w nim usłyszycie o tym, jak funkcjonuje radio w Polsce i na świecie, jak funkcjonowało przez ostatnie lata i jakie są różne trendy oraz technologie. To już wkrótce, a przed nami jeszcze jedna piosenka, tym razem Jupiter in Velvet, Love is in my sight. Zapraszam do słuchania tej piosenki i wracamy za chwilę. They'll understand. We got to free what's deep inside. Or oh, fade away and slowly die. I'll let you to your heart. 221. To wszystko. A wy oczywiście możecie podcastu Radio 9 lubin słuchać za pośrednictwem strony bloga podcastu na www.radio9 lubin.blogspot.com. Zapraszamy również na kanał na Facebooku. E, facebook.com kośnik 9, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków. Podobnie znajdziecie dziewiątkę również na Twitterze. E, na Twitterze również więcej informacji na bieżąco, jeśli coś się dzieje. A my oczywiście e, o tym wie, to jak najbardziej na Twitterze takie informacje chociażby z Lubina znajdziecie na bieżąco. E, zapraszamy również do naszego kanału na YouTube. Mam nadzieję, że już wkrótce się, pojawi się tam kilka e, jakichś ciekawych nagrań. Ale oczywiście możecie słuchać podcastowej dziewiątki już wkrótce ponownie. Na antenie również Radia Akademickiego KPSW Megafon w Bydgoszczy. Więcej szczegółów w kolejnych audycjach, a tymczasem zapraszam za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.